Nowiny 14 tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kuzielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I Szymon Grabarczuk w Lublinie. Witamy Cię Szymon. Dzień dobry. Wiosenna, piękna pogoda zrobiła nam się za oknem i wydawałoby się, że wielu ludzi wyjedzie gdzieś, odejdzie od komputera i mniej tych wydarzeń będzie w związku z tym, co się dzieje w Wikipedii. No ale tak widzę, że zapełniło nam się. Ten program nam się dzisiaj na dzisiaj zapełnił chyba po brzegi związany z Wikipedią i projektami siostrzanymi, bo mamy sporo kontrowersyjnych nawet wydarzeń w Wikipedii. Jak wy odbieracie te, te, te wydarzenia? Ale może najpierw przeczytam. Najpierw co? spis treści. Tak, spis treści. E, Wikitrendy powróciły, więc będziemy mogli o nich coś powiedzieć. E, zapisy na konferencji Wikimedia Polska. Zajrzymy na tablicę ogłoszeń. O nowej typografii właśnie będziemy rozmawiać. E, zdjęcia z Polskiej Ligi Koszykówki. E, Krzysztof Jasiutowicz wśród ludzi wolności Gazety Wyborczej. Oczy wieszu troszeczkę opowiemy i zdjęcie okrągłego stołu też tutaj budzi duże kontrowersje. A na koniec jeszcze na temat tych Wikipedii i siostrzonych projektów opowiemy o tym, że Wikipedia w pigułce trafiła do serwisu Tumblr. Tak trudno to się wymawia, nie wiem, po angielsku może łatwiej. A w każdym razie dosyć popularny, ale nie aż tak bardzo jak, jak Facebook na przykład w Polsce na pewno. Z wolnej kultury to nie wiem, czy nam się cokolwiek uda omówić, dlatego pominę na razie milczeniem to, to, co planujemy. No to co, to zaczniemy chyba od wiki trendów w takim razie. Zajrzymy na tą stronkę, o której mówiliśmy, że zniknęła jakiś czas temu. No i w związku z tym chyba trzeba, trzeba spojrzeć na miesięczne zestawienie. A nie, na, a nie na ostatni tydzień, tak jak to zwykle robiliśmy. Chociaż możemy oba przejrzeć. Co? Bardzo ciekawa czołówka. Może zacznijmy od końca. Czołówka jest tak, no zawsze od końca się zaczyna, żeby tak jakoś rosło napięcie. Na dziesiątym miejscu Dzień Kobiet, to nic dziwnego, bo 8 marca był niedawno. Puchar świata w skokach narciarskich, to takie przypomnienie, że to się skończyło. Ja miałem, miałem wrażenie, że to już dużo dawniej, jakoś tak szybciej te sportowe wydarzenia przechodzą do przeszłości chyba. Na ósmym, Dzień Mężczyzn, no to w związku z Dniem Kobiet pewnie. Co ciekawe, wyżej. Wyżej niż Dzień Kobiet. No bo... ludzie nie wiedzą, co to jest. <laughs> Może tak. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. No, to ciekawe, to chyba w związku z wydarzeniami na Ukrainie ciągle tutaj sprawdzamy. I dalej już idziemy Ukrainą. No właśnie, NATO na szóstym miejscu, Władimir Putin na piątym miejscu, Rosja na czwartym miejscu, Polska na trzecim miejscu, ona zawsze wysoko jest tutaj, znaczy zawsze jest w tych zestawieniach raczej, najczęściej jest, Ukraina na drugim miejscu, 417, 418 tysięcy wyświetleń prawie, no i Krym. Krym na pierwszym miejscu 724 tysiące wyświetleń. No, to w związku na pewno z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli przejęcie Krymu przez Rosję. Nie wiem, czy na mapach to już się troszkę zmieniło, czy ciągle to tak samo wygląda, że ten, ten, o, ten, ten krymski teren Rosji jest taki bardziej zielony, jasno zielony, tak jakby urósł dopiero, taki listek nowy. Przede wszystkim zasadniczą rzeczą jest to, że pod, hasło, pod nazwą Krym mamy hasło raczej geograficzne, to znaczy to jest Półwysep Krymski jako ten teren, tak? Nie, nie politycznie, bo polityczne mam inne hasła, tak? Kiedyś tam była dyskusja, ja optowałem za tym, żeby to była jednak strona ujednoznaczająca w tym miejscu, ale jak widać to nie przeszło, także, żeby przejść do tych politycznych, to trzeba przejść na ujednoznacznienie i tam dopiero się można doczy doczytać szczegółów. No ale co ciekawe, w ostatnim tygodniu Krymu już nie ma. Jeśli spojrzymy na e, ostatni tydzień właśnie w trendach e, w Wikipedii, to w ogóle Krym wypadł. I właściwie tylko NATO zostało, z tego Rosja. I... Krymu nie ma, została tylko Rosja. <głos> no właśnie, jakoś tak chyba wszyscy już ochłonęli. Ale no to może się wszyscy już dowiedzieli, gdzie ten Krym leży i co to jest i o co tam chodzi. Natomiast ciekawe jest to, że na pierwszym miejscu jest Lockheed Martin. Sen, Martin RQ 170 Sentinel. To jest amerykański bezzałogowy aparat latający o obniżonej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego zaprojektowany w zakładach Skunk Works należących do Lockheed Martin dla United States Air Force. Być może to jest taka maszyna, która do Polski przyleci i będzie tutaj nas ochraniać. Nie wiecie nic na ten temat więcej. Nic więcej. No, możliwe, że, że gdzieś musiało w wiadomościach zaistnieć coś takiego, skoro na pierwszym miejscu w ostatnim tygodniu. Na drugim miejscu Jan Paweł II, na trzecim Prima Aprilis, na czwartym Polska, na piątym Dzień Matki. Jakoś tu się dziwnie pojawił Dzień Matki. Nie wiadomo czemu, przecież to dopiero w maju. Stanisław Ignacy Witkiewicz na szóstym miejscu. Też ciekawe czemu. 24 lutego się urodził, 18 września 1939 zmarł, ciekawe. NATO na siódmym miejscu nur lodowiec, gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny nurów. Niesamowite są te, te trendy. Rosja na ósmym miejscu i wirus ebola się pojawił, wykryty po raz pierwszy w Afryce. Coraz ciekawiej się tutaj ogląda te, te trendy. Myślę, że to taki rzeczywiście znak czasu i, i będzie przyjemnie sobie porównywać. Szkoda, że nie ma takich tabel porównawczych, jak to wygląda. Może ktoś kiedyś zrobi coś takiego. Mi w ogóle brakuje sporo statystyk. Chyba do Mastiego się zgłoszę z taką listą statystyk, które bym chciał zobaczyć na temat Wikipedii. Może podejrzewam, że są już gdzieś te statystyki, tylko trzeba je jeszcze wczytać się i, i ogarnąć te tabelki, które są to, co kiedyś mówiliśmy, takie tabelki, gdzie jest mnóstwo kolumn, mnóstwo wierszy i w ogóle, żeby to ogarnąć, to, to trzeba się namyśleć. Porządku. No i są za duże, na ekranie się nie mieszczą. Na jednym ekranie się na pewno nie mieszczą. No, Szymon, ty się już nauczyłeś, zdaje się, korzystać z tych tabelek. No przynajmniej w jakimś tam zakresie. No właśnie, ale może, może uda się coś... Widziałem kiedyś taki wykres różnych wikipedii, jak, jak po prostu wykres graficzny, gdzie rośnie, gdzie maleje, No to wykresy są pewnie generowane po prostu z tych tabelek, tak? No, ktoś tam to, to przetwarza... Tylko to się pojawia i znika... Znaczy czy nie, to... jest mnóstwo wykresów na tych, na komonsach. Jest nawet oddzielna kategoria na to, na wykresy y, ze względu na projekty, no na języki, także jest na komonsach sporo tego zapisanego. No, no właśnie, ale tam na tej stronie, gdzie są statystyki, hasło takie statystyki Wikipedii, to yy, Nasze, jest, lokalne, polskie. Tak, jest sporo różnych linków do różnych statystyk, ale takich chyba nie znalazłem do komuś. Czy może nie hasło, bo hasło to mówimy o części artykułu encyklopedycznego, no ale w każdym razie na stronie Wikipedia dwukropek statystyki są... E, mamy tabelki, w tych tabelkach są linki i wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli, to byśmy jeszcze mogli dorzucić do tych linków, trochę tego, bo zgadzam się, e, statystyki się pojawiają, znikają, gdzieś to nam przed oczami tak przemyka e, i ciężko chyba by było zrobić taką jakąś dużą bazę wszystkich statystyk, które kiedykolwiek zostały popełnione, a są jeszcze jakoś tam w miarę aktualne, czy zawierają treści, które jeszcze mogą nas interesować. No może się ktoś tym zajmie, jakoś tak bardziej szczegółowo. No, ale to trzeba by było wypisać, co byłoby takie najfajniejsze do oglądania. Ja spróbuję sporządzić taką listę i może z Mastim coś się uda wykombinować, żeby coś takiego bardziej na stałe było, bo on takiego bota chyba w łatwy sposób może zrobić. Znaczy w łatwy sposób troszkę czasu musi na to poświęcić. Tam pewnie nie jest aż ale takie umie. łatwe, ale umie to zrobić. Kolejna rzecz to konferencja Wikimedia Polska w Poznaniu. Odbędzie się między 9 a 11 maja. No i tu warto przypomnieć, że to nie tylko członkowie Stowarzyszenia Wikimedia są zapraszani na to, na, to, na to wydarzenie. Każdy wikipedysta i każdy człowiek, który jest zainteresowany może przyjść, może się zapisać. Koszt jest bardzo tani, bo 50 zł za te w sumie dwa noclegi plus pełne wyżywienie. Chyba oficjalnie to nie jest koszt, ale potwierdzenie rejestracji jako darowizna dla stowarzyszenia, tak? koszt. tak No to... więc tutaj też jest podobne obejście, tak jak się robi w tym stowarzyszeniu, o którym wam mówiłem, że, że składki są. Po prostu to jest składka, czyli taka darowizna na rzecz stowarzyszenia i, i z tego, z tych, z tych darowizn organizowana jest taka konferencja, chociaż pewnie nie pokrywa całych kosztów. Oczywiście, że nie pokrywa, ale Przynajmniej jest jakaś tam stopa zwrotu. Można gdzieś tam dorzucić troszeczkę dodatkowych pieniędzy, jeżeli dostajemy jakieś, jakieś środki od osób, które mają w tym uczestniczyć. Tutaj ciekawe na pewno jest to, że już w tym momencie jest kilka tematów, dokładnie pięć. Pięć tematów tak zgłoszonych do zaprezentowania w trakcie konferencji. No, i tak na szybko patrząc, to przynajmniej y, jedna osoba y, jest spoza środowiska y, Wikimedian, czy Wikipedystów y, w węższym zakresie mówiąc. Y, y, I to jest radca prawny, który deklaruje, że od blisko 8 lat zajmuje się prawem własności intelektualnej. I zapowiada wystąpienie pod tytułem Wolność tworzenia kontra prawo autorskie, tak? To o tym mówisz? <śmiech> tak, tak, tak. Bartosz jak? Bardzo ciekawe. <śmiech> Także to nie jest odosobniony przypadek. Wcześniej też na konferencjach Wikimedia Polska gościliśmy różne osoby spoza stowarzyszenia, dlatego właśnie zachęcamy do tego, że no i przypominamy, że to nie jest konferencja wyłącznie dla nas, dla naszego sąsiedztwa. No, można tutaj po prostu się dopisać do listy uczestników. Jeśli ktoś nie za bardzo wie jak, no to trzeba po prostu znajomego wikipedystę poprosić, no bo to chyba najprościej. Ale z tego co wiem, to też ma zostać uruchomiony, ma, nie wiem czy zostanie, sposób do zapisywania się takich z zewnątrz dla osób, które nie, nie bardzo obsługują. A, czyli coś tak jak w związku z grantami jest zrobione, że łatwiejszy taki interfejs. Co tak znaczy tutaj chyba interfejs jest. Rozumiem, że chodzi o coś takiego w ogóle zewnętrznego, gdzieś mailem czy A, coś czy takiego. Tak, właśnie maila, coś na tym stylu, tak. Aha, no to to jest bardzo dobry pomysł, no bo rzeczywiście to, to takie troszeczkę hermetyczne jest tutaj ta, ta Wikipedia cały czas. Coraz, coraz bardziej staje się hermetyczna, bo inne inne serwisy są coraz mniej hermetyczne. Co ciekawe, mamy wersję, widzę, opisu strony jakąś, jakimś alfabetem, cyrlicą, chyba nie wiem, nie znam się na tych alfabetach, a nie mamy wersji po angielsku, jest czerwony link. Mm, właśnie. Białoruska, ja po prostu, Białoruś tutaj też, no bo mamy wikipedystę, który z nami tutaj współpracuje z, ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, przychodzi na warszawskie otwarte wiki spotkania, znaczy ktoś, kto edytuje i pomaga białorusinom bladyniec bodajże, tak? Ale, autory... ale to nie jest robota bladyńca, po prostu inny użytkownik postanowił napisać odpowiedniki tych stron w języku białoruskim i poszło mu to szybciej niż temu, kto postanowił to sobie przetłumaczyć na angielski. No jeszcze ktoś proponuje ukraińską, żeby napisać wersję, ale chyba na razie na czerwono jest, więc może ktoś pracuje dopiero nad tym. W każdym razie 9-11 maja 2014 roku to już dziewiąta konferencja Wikimedia Polska w Poznaniu. Na stronie tej konferencji no, wszystkie informacje, które są już dostępne. Oczywiście w linku do notatek naszej audycji znajdziecie te informacje wszystkie. Kolejny temat chyba, czy coś jeszcze na ten temat chcecie powiedzieć? Nie no, chyba tyle, że zapraszamy na konferencję, będziemy tam nagrywać, prawda? Oczywiście, będziemy nagrywać, może uda się transmisję na żywo zrobić również. W transmisji na żywo coraz więcej nam się będzie przytrafiać i, i, i to bardzo fajnie. Na przykład w najbliższym czasie Wikiradio nada transmisję 9 kwietnia ze sp spotkania z profesorem Zimbardo z takim nowym miejscem, gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu w barze studio. To chyba już opowiadałem w zeszłym tygodniu, że tam będzie właśnie nadawana ta tak, transmisja. Tak tak, tak, tak, tak. No ale to ciekawie się zapowiada. I rozszerzanie tego, tych transmisji jest też bardzo ciekawym zagadnieniem. Od jakiegoś czasu działa też nasz strumień, na razie taki bardzo roboczy i głównie z muzyką. No, ale można sobie włączyć strumień wiki radia i słuchać muzyki nie zupełnie z domeny publicznej, ale na wolnych licencjach. Ona często ma zastrzeżenie do użytku niekomercyjnego i bez możliwości tworzenia utworów zależnych. No, ale, ale jest mimo wszystko na wolnych licencjach. Ale na razie, jak będziemy mieli dość materiału na większą selekcję, to myślę, że te też będziemy selekcjonować. Na pewno, na pewno. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć to tablica ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informacje. W, Ostatnio mówiliśmy o zdjęciach, o zdjęciu, to jest 28 tak. marca, a potem z 30 mamy wyróżnione artykuły. Jakoś wydaje mi się, że coś mniej jest zgłoszonych, kiedyś chyba były dłuższe te tabelki, ale w każdym razie o, różnie to bywa, bardzo różnie. Są, są zgłaszane i, i, i trwają dyskusje, także gorąco zapraszam do dyskusji nad tymi artykułami, żeby, żeby one były jak najbardziej przejrzane, w sensie przeczytane i ocenione, czy tam jakichś błędów nie ma, bo jak w wyróżnionym jest błąd, to trochę wstyd. No, i głosować trzeba, tak? Ci, yy, ci którzy mogą. Można oddać głos, że się sprawdził artykuł, tak? Yy, właśnie. 1 kwietnia rozpoczął się Tydzień Obszarów Wodnych. Co to są aha to są pewnie jakieś jakiś artykuł tak na temat obszarów wodnych. To są to te tygodnie tematyczne, aha. że Wikipedyści piszą artykuły, dużo artykułów na jakiś określony temat, ale poczekaj bo mi tego nie widzę. Ja mam 30 marca i 2 kwietnia, ty masz tam 1 kwietnia też? No to jest 30 marca, że 1 kwietnia rozpoczął się rozpocznie się tydzień obszarów wodnych. A, okej, okay, okej. Okay, okay. okay. A 8 kwietnia rozpocznie się 5 dni z artykułem ukraińskim. No, temat jest ostatnio mocno wałkowany i sporo spotkań w Polsce się odbywa z Ukraińcami i na tematy ukraińskie. Nawet ostatnio z Wrzenia Świata, czyli z Faktycznego Domu Kultury też nadawaliśmy transmisję. Gościem był poeta ukraiński, No, ale niestety nie, nie udało się poprowadzić tak bardzo poetycko tego spotkania. Oczywiście z, wszystko przejechało na tematy politycznej i dużo było właśnie tych rozmów. Na stronie wrzenie.podcasty.info można znaleźć zapis tego spotkania. Cóż jeszcze mamy? Wikiprojekt wyróżniona zawartość Wikipedii prezentuje zgłoszone do odznaczenia. No to są to, właśnie... No i prosimy też o sprawdzanie propozycji zgłoszonych do czwiesza, o którym jeszcze za chwilkę powiem. O za chwilę, a na razie mamy głosowania na przyznanie uprawnień dla PG i jeszcze dla J. Dygas. W tej chwili trwa głosowanie. Tak I że... N. Ainsbora. Nie, nie, Ainsbora to on się tylko podpisał. To się podpisał, on informuje aha, nas o tym. Aha, no właśnie tak, bo tutaj też jest 2 i 3 kwietnia podobne informacje, tylko że troszkę więcej jest. Tak, był je, było jeszcze jedno głosowanie, ale on już zostało wycofane przez zgłaszającego się. Zastanawiam się, a propos tych głosowań, czy nie powinniśmy y, wprowadzić zapisu, że ktoś zgłasza użytkownika, bo mam jakieś takie wrażenie, że te aut, y, auto zgłoszenia nie bardzo wychodzą. No ale to, to jest już y, tylko praktyka i. Y... Znaczy w jakim sensie nie wychodzą, bo co? To znaczy mam takie wrażenie, że jak ktoś się sam zgłasza, to raczej nie otrzymuje tych uprawnień, bo na przykład zgłasza się jeszcze za wcześnie, tak? I mhm. jeszcze nie do końca jest świadomy, na czym te zadania administratora polegają. Ale to, nie, mnie się wydaje, że to akurat... Yy, yy, to jest niepisana zasada, że raczej powinno się to czekać znaczy... na, yy, na sygnał z zewnątrz albo ewentualnie się postarać o kogoś, kto by właśnie ciebie, jako ciebie kandydata zgłosił. No, ale zasadą jest to, że każdy, każdy sam się może zgłosić. Odstępstwa wynikają raczej z kurtuazji, z jakichś takich właśnie niepisanych różnych, jakichś takiej właśnie takiej atmosfery, czy coś tam w naszej społeczności, ale zauważmy, że w przypadku takich poważnych głosowań jak głosowanie nad udzieleniem uprawnień stewardskich, zainteresowani zgłaszają się osobiście sami, więc hmm. myślę, że dobrze tak jest tak jak jest, bo też potrafię sobie wyobrazić taki przypadek, że użytkownikowi potrzeba uprawnień administratorskich, <śmiech> nie chce sobie szukać nikogo, kto by mu to napisał. Jest świadomy tego, że jego szanse są całkiem spore, więc bez kokieterii sam się zgłasza i dostaje te uprawnienia. Jasne, jasne, na pewno takie sytuacje się zdarzają. Tylko po prostu mnie na, na myśli te przypadki, takie, które ostatnio były, właśnie takie zgłoszenia, że nowy użytkownik praktycznie się zgłasza. Mając tam chyba 2000 edycji. I, i po prostu potem na przykład się obraża, że nie dostaje tych uprawnień albo obraża się na pytania, które są zadawane w trakcie tych głosowań, no a jak ja czytam te, te pytania, to dla mnie one są normalne, tak? No, takie pytania tak, tak. pojawiają się zawsze na głosowaniach, tak? Tak jest, tak jest. I jestem tak. zdziwiony taki, takiemu podejściu, że coś miałoby być tutaj nie tak. Mhm. No to jego sprawa, że ten taki kandydat nie zdecydował się na przejrzenie wcześniejszych głosowań i wybiera podejmuje takie decyzje, których skutków nawet w najmniejszym stopniu nie zna, nawet w takim stopniu, w którym z łatwością mógłby się dowiedzieć na czym to polega i, i mógłby już mieć jakiś obraz, ale z tego rezygnuje. To już jest błąd po jego stronie. Mm -hmm. No i kolejna rzecz, ta, która tutaj w ostatnim tygodniu dużo zamieszania zrobiła, czyli... Yy informacja o tym, że został zmieniony styl skórki, wektor, tym samym styl i rozmiar czcionki. Tak, tutaj muszę, przepraszam, jeszcze się wtrącić. Mhm. Napisałem w tym spisie naszych dzisiejszych tematów, że to też jest zmiana stylów, spisów treści, obramowań, ilustracji, ale zauważyłem, że akurat te się nie zmieniły. One były zmienione przez dłuższy czas, ale jak teraz to zostało włączone, to spis treści jest, ma stary styl i obramowanie też mają stary styl. Więc rozmawiamy tylko o zmianie czcionki, a tak, tak konkretnie to trochę chyba powiększona czcionka w nagłówkach, zmiana z nagłówków z czcionki bezszeryfowej na szeryfową i powiększenie o jedną dziesiątą wielkości czcionki tej tak zwanej kontentowej czy przy tej właśnie tej pozostałej zawartości tekstu na stronę. No i sporo protestów z tym związanych. To znaczy ja mam wrażenie, że właśnie mało protestów. Mało? to, z, no to tam... znaczy jest tam kilka wpisów w kawiarence. W kawiarence, no Tak, właśnie, ale na zważywszy na ilość ludzi, która się w ogóle wypowiada w różnych dyskusjach, to mam wrażenie, że tutaj nie jest to zbyt, zbyt duże protest no Ale to nie jest ciągle jakaś taka wielka zmiana. Dla mnie ta zmiana jest bardzo nieprzyjemna, to znaczy przyzwyczaiłem się po pierwsze do pewnego układu, po drugie ten układ, który tutaj został zaproponowany, wydaje mi się nielogiczny pod tym kątem, że wprowadzono szeryfową do nagłówków, tak? I bezszeryfową do tekstu. Dobrze, dobrze to nazywam, prawda? Mhm. No, moim zdaniem powinno być, jeżeli już, to odwrotnie. To znaczy Nie. nagłówek to jest coś, na co się rzuca okiem. On powinien być wyrazistymi bezszeryfowymi znakami, a tekst, który się czyta ciągiem, siada się po prostu no. i go czyta, mhm. Powinien być. No to, to tak, to, ale to mówisz o tym, że takie zasady stosuje się do druku, do, do książek, do druku, bo, bo po prostu tekst łatwiej się czyta, jeśli ma szeryfy. Tak. Natomiast jeśli mówimy o czciące ekranowej, to tutaj to nie jest takie łatwe do zastosowania. Mnie czegoś takiego uczono przy przygotowywaniu prezentacji. tak? Jak były jakieś tam kiedyś zajęcia na temat przygotowania w prezentacji, to właśnie była o tym mowa, tak, że. Mhm. Jeżeli już jest jakiś tekst ciągły, to powinien mieć szeryfy, a jeżeli jest hasło jakieś mhm. pojedyncze, to powinno być właśnie bez szeryfów. No, ja myślę, że tutaj chodzi o to, że ten tekst szeryfowy jak najbardziej jest wskazany przy dłuższym czytaniu, przy dłuższych tekstach, natomiast tekst ten do dłuższego czytania jest mniejszy i on no, nie tak dobrze się wyświetla, jak jeszcze, jak powinien na ekranach monitorów LCD czy na różnych czytnikach. Ale myślę, że to jest kierunek w dobrą stronę, żeby te szeryfy tutaj były. No przecież sam napis Wikipedia jest też szeryfowy, ma szeryfy, czyli takie, to może powiemy, że te szeryfy to są takie po prostu z zakończenia tych, no nie wiem, jak to nazwać, literek. Yy, tak, jak jest takie, litera, na przykład M ma takie nóżki, tak, w sensie stopy. Takie wydłużenie w kierunku kolejnej literki, jak gdyby, no, bo, bo to właśnie stąd się wzięło, że to się lepiej czyta, dlatego że ten tekst jest wtedy bardziej połączony, tak jakby jest połączony każda literka jest połączona z następną. To dobrze, Ech. że na nie wprowadzili tej czcionki... Elementarz ręcznej. Jest, jest taka czcionka, która wygląda jak ta czcionka no, z tyłu. Ona jest chyba skrajnie już nie, nieczytelna. Y, zauważcie, że w kawiarence są też takie głosy, że mm, wszystkie czcionki powinny być y, ujednolicone do bezszeryfowych, że w ogóle nie miesza się szaryfowej z bezszeryfową, y, że to jest wbrew kanonom. Y, a z drugiej strony. Spotykam się już coraz częściej z taką sytuacją w internecie, że właśnie to się miesza, że y, są takie sytuacje, że bezszeryfowa do nagłówków, szeryfowa do kontentu, albo odwrotnie, y, i wydaje mi się, że y, w ogóle jest zmieniana cała taka. Y, y, y, wszystkie te zasady rządzące właśnie y, typografią. Kiedyś się mówiono, mówiło, że właśnie w internecie co innego, a w druku co innego, teraz tak, ale nie zawsze. E, nie mieszajmy, teraz można mieszać e, i można mieszać w każdy, czy na obydwa sposoby. E, no i e, w sumie to właśnie, e, masz rację Marku, że tych protestów mogłoby być nawet więcej. No jest ich trochę, ale... Ale mnie się wydaje, że to są takie protesty osób, które tradycyjnie protestują, no z całym szacunkiem do nich, ale e, wszystkie strony internetowe powoli się zmieniają. Jeżeli Wikipedia no trudno, się nie będzie się zmieniała, właśnie, to po nie prostu nie da się ubiec bardzo, bardzo, bardzo, e, daleko zostanie... Tyle. Właśnie myślę, że tutaj tę dyskusję trzeba by podzielić na dwa elementy. To znaczy, jedna rzecz to jest jaka, jaka jest ta zmiana, tak i co tutaj zostało zrobione i czy to mhm. się komuś podoba czy nie to jest jedno. A druga rzecz jak to zostało wprowadzone, tak? Tak, tak? tak, Ja osobiście chyba nawet bardziej jestem zdegustowany tym w jaki sposób to zostało wprowadzone, niż tym jaka jest ta zmiana, tak? A dlaczego w tym w jaki sposób? Y to znaczy, bo to zostało wprowadzone zewnętrznie. Narzucone. Tak? Dyskusja była, jak się później dowiedziałem, tylko na, na wersji anglojęzycznej, gdzieś tam w ogóle na, na stronie. Nie, nie. A nie, nie, nie, u nas... nie na wersji anglojęzycznej, tylko to była. E, dyskusja centralna. No tak, po tak, angielsku, tak. dlatego że tak, angielski tak. jest językiem międzynarodowym. Jasne, ale chodzi mi o to, że nie była to dyskusja wewnątrz danego projektu, tak? A mówiliśmy kiedyś, że właśnie projekty miały być niezależne w, swoje, w, swoje, w swoich zasadach, tak? I wydaje mi się, że tutaj y, ta niezależność powinna zostać zachowana pod tym <transferred> mm. kątem. To, to, jest, jest jedno. to jest ciężki problem, dlatego, że yy, yy, co do. Właśnie w zakresie ustalania zasad, to projekty są yy, autonomiczne. Ale e, typografia to nie jest zasada, tylko to jest oprogramowanie. Okay. A my nigdy nie byliśmy autonomiczni, e, e, jeżeli chodzi o oprogramowanie, od momentu, kiedy zgodziliśmy się wrzucić e, tej. E, zaraz, e, żebym się nie pomylił. Polska Encyklopedia Sieciowa, tak? Chyba e, tak to tak, się tak, nazywało. Tak tak, tak, tak, było coś takiego kiedy, kiedy zgodziliśmy się właśnie wrzucić to pod szyld Wikipedii, i wtedy już oddaliśmy. E, całe pole manewru y, w zakresie tej, tych serwerów i tak dalej, y e, tego oprogramowania w e, Ameryce. E, e, I teraz e, w ogóle mnie nie dziwi, że przez kilka miesięcy była dyskusja prowadzona po angielsku, no bo w jakim... Oczywiście mogło to być, mogło to być e, tłumaczone, ale to by zużyło jeszcze dodatkowe właśnie siły, środki, e, czas ludzi i tak dalej, już bez przesady. Kto zna angielski, ten sobie podyskutuje. Kto nie zna, no to oszedł, no, niestety ma problem. Może poprosić kogoś, kto zna, żeby wyraził jako zdanie w jego imieniu. E, no ale długo się toczyła to ta dyskusja? Wszystko było Ile to trwało? Bardzo, bardzo długo. Tylko właśnie bolączką w naszej społeczności jest to, że my się w ogóle tym nie interesujemy. A przecież pamiętacie, kiedyś nawet e, na antenie Wikiradia mówiłem, że jest coś takiego jak funkcje eksperymentalne. Omówiliśmy kilka... E, tam były... typografia I... też była tam, rzeczywiście. Ale to wtedy I, i była jeszcze była ta I zwężona. wtedy cały czas były te dyskusje. Czy to jest to, co zostało wprowadzone, poprawiona wersja tej takiej, która zwężała nam ekran do połowy praktycznie? Dokładnie tak. To jest to wszystko to hmm, samo. Hmm. To jest cały czas ta sama historia. Okej, okay, to ja muszę chyba w takim razie jakoś dogłębnie się tymi eksperymentalnymi zająć, bo to, co tam teraz jest proponowane, też nie bardzo mi pasuje, więc jeżeli to wejdzie jako domyślna wersja, to, to będzie ciężko. No i tutaj chyba w tej typografii ktoś pisze, że E pogrubione na przykład bardzo źle wygląda, małe E pogrubione, ale to tak ja sobie przypominam, że, że jest to czcionka, która jest przyjazna dla dy z, to nie ta. Dyslektyków, to nie to. To Była druga wersja taka Aha. z tą poprawioną, to tego już się w ogóle nie dało czytać. Ja jestem dyslektykiem y -y -y -y. tak? I, i stwierdzam, że tego się nie da czytać, więc nie wiem, nie wiem dla kogo ona jest przyjazna i jak to ma działać. No bo teraz rzeczywiście ta, ta czcionka pogrubione E nie wygląda tak jak E pogrubione, tylko jakby tak jakoś ten, ten cały atrament spłynął na dół. No, faktycznie, to coś jest takiego dziwnego. Ja sobie w każdym razie włączyłem y, wersję starą. No więc można, prawda? Tasiem, Jeśli tak. To właśnie użytkownicy, którzy są starsi, mogą sobie to włączyć, bo wiedzą, jak to zrobić. Natomiast nowy użytkownik powinien mieć taki bardziej... Ale myślę, że powinno być odwrotnie. To znaczy y, nowa, y, nowa jakieś, nowe jakieś rozwiązanie w układzie no, to przez długi czas była propozycja w, Inaczej, w funkcjach eksperymentalnych. jeżeli pewna ilość użytkowników, jaka to jest do ustalenia, pewna ilość użytkowników włączy sobie jakąś funkcję, to dopiero wtedy ona powinna wchodzić jako domyślna. Oj, to hmm. tak to byśmy zostali w 98 roku, Dokładnie jeśli chodzi tak. o, o internet jeszcze. To, to Bardzo nie, to wielu nie... osób w ogóle to nie interesuje, On... wielu jest takich Dokładnie. etatowych narzekaczy, Poza tym człowiek się przyzwyczaja i przyzwyczaja się i woli, żeby zostało tak, jak było. To, to jest taka tendencja, niekoniecznie to jest coś złego, tylko... To czemu to zmieniać na siłę? Nie na siłę, to się zmienia dla nowych użytkowników, dla tych, którzy wchodzą z innych serwisów, którzy są przyzwyczajeni do innego wyglądu i innych serwisów, znaczy większości pozostałych serwisów. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Googleach też dzieją, toczą się zmiany takie typograficzne. Ostatnio taka poważna zmiana to, że zniknęły podkreślenia w wyszukiwarce. Nie każdy mógł to zauważyć, Chyba ale, tego nie zauważył. Ale jeśli, jeśli wrzucisz coś do wyszukiwania w Google'ach, to wyniki pojawiają się już bez podkreśleń, a jeszcze niedawno były z podkreśleniami. I to są zmiany, które, które no, też zostały narzucone jakoś ale specjalnie. Ale jak najedę kursorem, to mam podkreślenie. A tak. Ale, Aha, one, ale one były wcześniej one były cały na, czas. One były cały czas podkreślone. Aha, te w tej chwili nie, są niebieskie, nie ale nie ma już podkreśleń. I, I to była taka zmiana, którą ja zauważyłem. I, i, i też mi na, na początku jakoś coś, coś tutaj nie gra. Bo, bo się przyzwyczaiłem do czegoś, ale w sumie zmiana dobra. No bo po co to podkreślenie, jak, jak właściwie już wszyscy wiedzą, że to są wyniki wyszukiwania. Kwestia przyzwyczajenia i jakichś nowych standardów. Znaczy jedno to jest kwestia przyzwyczajenia, ale wydaje mi się też, że to jednak jest za bardzo, za bardzo tak narzucane, narzucane tak? Ta zmiana, która teraz weszła, yy moim zdaniem została wprowadzona bardzo znienacka, tak? To znaczy podejrzewam, że część osób nie pisze, bo po prostu nie przychodzi mi do głowy, żeby o tym gdziekolwiek pisać, tak? Że, no właśnie, że... chociaż, chociaż oczywiście ja o tym piszę w publicznych miejscach, mówię nawet na antenie wiki Radia. po prostu część naszej społeczności, i to niestety niepokojąco duża część, nie interesuje się tym, co jest poza zakresem te, tego, co, czym oni się na co dzień zajmują, czyli nie interesują ich akcje ogólne w Wikipedii, nie interesują ich zmiany e, oprogramowania, a e, takie rzeczy właśnie, jak zmiany oprogramowania, takie szersze, dotyczące wszystkich projektów siostrzanych, e, gdzie, dyskusje, gdzie dyskusje się, się toczą e, na, na MetaWiki, czy na MediaWiki, czy e, na, na tych dwóch takich Wiki koordynujących, pierwsza MetaWiki społeczność, MediaWiki e, koordynująca oprogramowanie, to już w ogóle Yy, daleko, daleko i nieprawda yy, podobnie z yy, głosowaniem na, yy, na stewardów yy, i naprawdę wiele, wiele takich... A właśnie, spra, ty, i ty gdzieś ostatnio byłeś na coś głosowany zdaje się, czy coś mm -hmm, tak, tak. i tak, ty, tak. jaki wynik? Yy, no, jak dla mnie chyba najszczęśliwszy z tego, co mogłem mieć, czyli 79%. Nie dostałem się, ale tak, tak minimalnie. <laughs> A co to było, powiedz głosowanie na stewarda. Aha, aha. Nie należy do ludzi, którzy giną wtedy, kiedy spada na nich grom, że, że właśnie nie zostali wybrani do jakiejś tam funkcji. Mi tak też jakoś piekielnie na tym nie zależało, więc wiele osób doceniło moje, moją pracę, napisało tam pozytywnie coś o mnie, wiele osób stwierdziło, że coś tam mi brakuje do objęcia tej funkcji. No, i dostałem 79%, a próg to jest 80%, więc. No, jest w porządku. no, ale widzisz, to właśnie na tym polega, że pewien procent ludzi jest aktywnych w niektórych strefach działania. I, I tak samo jest w społeczeństwie, że, że też aktywnych ludzi jest określona liczba i oni często prowadzą własną działalność gospodarczą, a nie chcą pracować dla kogoś. Oni chcą przyjść do pracy, wyjść z pracy, dostać swoją pensję i, i do widzenia. No właśnie. I tak samo obserwuje się to, w, w każdym innym działaniu, jak fundacja się zakłada, to, to zakładają tą fundację ludzie aktywni, którzy są bardzo zaangażowani w to, co robią na, na ogół, bo to wymaga dużo zaangażowania, ale później jak się zatrudnia pracowników, no to określa im się zakres obowiązków, no i trudno znaleźć no, tak dużo ludzi zaangażowanych w to, co jak gdyby jest twoim pomysłem, a już ich to nie bardzo. Mhm. No i oni przychodzą do wykonania konkretnej pracy i potem jak się spotykasz z taką korporacją, bo to już się zaczyna robić korporacja, no to nagle się okazuje, że ten człowiek w ogóle kompletnie jak gdyby mija się z misją tej firmy, dla której pracuje. No e... właśnie i chyba, ale z jednej strony moglibyśmy powiedzieć okej, okay, chyba coś takiego dotyka naszy, naszą społeczność, ale z drugiej strony przecież Wikipedyści to są właśnie ludzie, którzy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie tylko chcą budować zawartość Wikipedii, rozbudować, rozbudowywać hasła, ale też poznawać się, spotykać, dyskutować. No, no tak, ale no i interesować jest, się, nie wiem, wolną kulturą i czymś tam jeszcze. No ale to jest tak jak w budowie. Jeśli masz budowę jakiegoś budynku, to niektórzy chcą nosić te worki z piaskiem na, na, na teren budowy, inni nadają się do tego, żeby zrobić zaprawę murarską, a jeszcze inni dyskutują o tym, jaki kształt ma mieć ten budynek. Oczywiście i mam... co do tego się zgadzamy, tylko chodzi o to, że najpierw te osoby, decydują się całkowicie świadomie, że będą tylko nosiły tam jakieś narzędzia uh -huh, uh -huh. I, i tylko tym się zajmują, natomiast po tym, kiedy już dochodzą do tego jakieś zmiany, które dotyczą wszystkich, no to oni mówią, dlaczego mnie nikt nie pytał, dlaczego mnie nikt nie informował. Mimo, że komunikaty pojawiały i tylko no, od nich zależało, czy no, ale tak przeczytają ta, ten komunikat, dzięki, czy do sobie nie No właśnie, ale dzięki takiemu starciu następnym razem będą się interesować, będą albo nie. szukać tych informacji, no albo właśnie, nie. i to jest, to jest chyba to, że albo nie. No to zawsze tak jest, że, że albo nie. Wiesz, no to samo jest z projektowaniem na przykład autostrady. Autostrada jest projektowana no, z dużym wyprzedzeniem dziesięciu lat powiedzmy. I, a i protesty ludzie, się pojawiają a protesty człowiek, pojawia się tak, dopiero jak ktoś łopatę maszyny. wbije. Jak tak. ktoś łopatę wbije, to a dlaczego tutaj autostrada? I nagle protest jest, a, uh -huh. a wcześniej trzeba się było zainteresować, jakie są plany wobec tego terenu. I... i może ktoś przychodzi, mówi, no proszę właśnie. państwa, tutaj będzie autostrada, prawda? No dokładnie, no to, a tak to wszędzie same tak tupe. jest. No i następnym razem taka osoba, jak już zmieni miejsce zamieszkania, bo ta autostrada jej nie odpowiada, to w następnym miejscu będzie szukać planu zagospodarowania i będzie wiedziała, że na przykład, aha, tutaj ma centrum handlowe powstać, a tutaj będą ogródki działkowe. A, a tutaj będzie linia kolejowa, i wtedy może zdecyduje się protestować w odpowiednim czasie. To ja się na pewno ta... nauczyłem. Przepraszam, jeszcze Ci, tak? Marku, tak okay, ja okay. W słowo, że ja się nauczyłem, że jeżeli chcemy coś osiągnąć w Wikipedii i chcemy, żeby dana osoba była poinformowana o tej zmianie, to piszemy do niej bezpośrednio na stronie dyskusji albo jakimś kanałem pozawikipedycznym, ale e, nigdy nie liczę na to, że ktoś się czymś zainteresuje tylko dlatego, że temat go może zainteresować, nawet jeżeli temat jest poruszany w bardzo jakimś takim tłocznym miejscu, jakim jest na przykład kawiarenka, czy na stronie dyskusji wiki projektu nie oczekuję, że uczestnicy wiki się zainteresują tym, o czym ja piszę, mimo że teoretycznie powinni mieć tą stronę obserwowanych, ale po prostu to ich nie interesuje, nie zajmuje, nie pasjonują się tym. No, w ogóle się mimo to a potem ewentualnie są właśnie takie protesty. A wywołanie, w sensie ten nowy nasz mechanizm? Jak a to, to jest już też nowa metoda, którą też stosuje tak to o czym też. No to tutaj mamy też parę pomysłów na to, żeby, żeby wykorzystać wywołanie. Wykorzystać tak. te, te przypomnienia, jak to się nazywa? Wywołanie, wywołanie. To się wywołanie. To ma nazywa? Mhm. Ja mam jeszcze takie dwie uwagi a propos tych zmian po pierwsze może, żeby aktywizować tą społeczność, to może przydałoby się gdzieś w tych dyskusjach, które się toczą międzynarodowo, żeby była opcja, żeby się chociażby podpisać, tak? Bo na przykład ja mam wrażenie, że wziąć udział w dyskusji, tam wypowiedzieć się jeszcze po angielsku, co też nie zawsze jest banalne, to żeby można było się chociażby podpisać, tak? Podoba mi się zmiana, nie podoba mi się zmiana, tak? Chociażby sondażowo, tak? Bo czegoś mm -hmm. takiego, czegoś takiego tutaj chyba nie było, czy było i przegapiłem. Nie było i to według mnie też jest taka wada, bo w zasadzie wiele osób mogłoby krótko powiedzieć, po prostu powiedzieć, tak, podoba mi się, nie mam zastrzeżeń, okej. Okay. No okej, okay. to był też jakiś sygnał, tak? Jeżeli na przykład ja bym miał mniejszy problem, że coś takiego zostało zrobione, jeżeli byłaby gdzieś lista, tak, że podpisało się pod tym ileś osób, że, że to jest dobre rozwiązanie, tak? <laughs> więc coś takiego byłoby, myślę, dobre, a druga rzecz, który, która myślę, że mogłaby też aktywizować ludzi, to jest, tylko to ma niebezpieczeństwo pewne, że przy włączaniu, przy aktywacji konta, tak, przy rejestracji, żeby pojawiało się pytanie, tak, są pewne rzeczy, które możesz sobie ustawić i którą wersję chcesz, to, to mogło też by być korzystne, tylko to mogłoby mieć takie niebezpieczeństwo, że po prostu za dużo by byłoby pytania. Na początek ktoś by stwierdził, a nie, to jak mam tyle odpowiedzi, to ja dziękuję. No, no właśnie. Więc właśnie. tutaj też trzeba by pewnie wyważyć. Jak ktoś się zaczyna interesować, to po prostu wchodzi i się zaczyna interesować. I, i musi, musi dojść do tego momentu, że za późno się zorientował, żeby następnym razem zorientować się we właściwym czasie. Trochę czas nam się kończy. Przejdźmy do kolejnego tematu, bo typografię to pewnie jeszcze będziemy obrabiać przez jakiś czas. Powiedzmy według tylko, mnie, że jest gadżet, że można sobie włączyć stare. Można sobie włączyć stare, oczywiście, ale według mnie to są wszystko kosmetyczne zmiany i ciągle czekam na jakieś poważne zmiany, a nie takie zabawy czcionką, bo to jest w ogóle śmieszne, żeby tak drobne zmiany wprowadzać w sytuacji, kiedy no, Wikipedia potrzebuje poważnych zmian, a nie takich kosmetycznych. A jeszcze nie. bardziej śmieszne jest to, że tak społeczność potrafi długo dyskutować o takich tak, drobnych zmianach, no prawda? Właśnie. Tak jakby naprawdę pół procenta osób potrafiło myśleć strategicznie, a 99,5% 99 e, e, myślało wyłącznie o, o sobie nie nawzajem, tylko o sobie samym. No, właśnie, no, ale ta się zmienia i być może być może będzie będzie lepiej. No, ja czekam na te zmiany poważne, szkoda, tutaj czasu na zabieranie. Coś o głosu. tym porozmawiamy, może właśnie. Tak, bo coś o tym też wiem. Więc tak, słuchajcie, trochę szybciej teraz popędzimy. Zdjęcia z Polskiej Ligi Koszykówki znalazły się na Wikimedia Commons i oczekują na podpisywanie, kategoryzowanie i umieszczanie. Po prostu Polska Liga Koszykówki udostępniła bardzo dużo zdjęć do właśnie Wikimedia Commons. Jak na razie tylko, tak jakby tylko, 163. No, ale jest ale szansa, że będzie, będzie więcej. więcej. Kolejna rzecz to Krzysztof Jasiutowicz, czyli twórca polskiej Wikipedii, znalazł się wśród um, ludzi określanych tytułem ludzi wolności w gazecie wyborczej i warte to jest odnotowania, bo, bo tam jest tylko kilka takich osób i, i no, fajnie, że zwrócono uwagę na, na Wikipedię na pewno. O zdjęciu okrągłego stołu to chyba porozmawiamy za tydzień i jeszcze jedna krótka informacja o tym, że Wikipedia w pigułce pojawiła się w takim serwisie społecznościowym, coś podobnego do Twittera, z, z takimi informacjami krótkimi z Wikipedii. Po prostu jest taki kanał w Tumblr, który, który właśnie takie krótkie informacje o tym, co się dzieje, znaczy co przenika do tych głównych mediów pojawia się również w tym kanale Tumblr. A tutaj to, to, to ma taką zaletę, jeszcze tak powiem, że Tumblr jest ten akurat kanał jest za, zatytułowany tyle, Średnik, Dyry, Wikipedia. E, czyli to jest skrót on, od angielskiego, już teraz tłumaczę na polski. Za długie nie przeczytałem e, i e, ten kanał ma służyć właśnie, albo jeszcze trzeba powiedzieć, że Tumblr to jest e, coś takiego jak Twitter, ale że Twitter to jest e, tekstowy. E, a tutaj tam, są tam się wpisuje znaki, natomiast Tumblr to jest przede wszystkim obrazkowy. Więc tutaj wrzuca się obrazki yy, i właśnie nawiązując do tego, co powiedziałem, czyli za długo nie przeczytałem, za długo nie przeczytałem, to tutaj są wrzucane obrazki, które przedstawiają yy, nagłówek jak, jakiegoś au, yy, artykułu yy, definicję, yy, ilustrację, jeżeli jest yy, i tyle. Czyli mhm. po prostu... Yy, w taki właśnie syntetyczny sposób się wrzuca informację, co to jest. No właśnie zegar nam wybił, że 45 minut minęło. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Resztę przekładamy na przyszły tydzień. Spotkamy się być może gdzie indziej, bo dzisiaj spotkaliśmy się u mnie w domu i stąd nadawaliśmy, bo taka była możliwość. Byliśmy z wami tutaj w trójkę, Marek Mazurkiewicz po mojej lewej stronie. Do usłyszenia. Naprzeciwko mnie daleko w Lublinie Szymon Grabarczuk. Do usłyszenia. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.